Wszyscy publicznie okazywali ból nie mniejszy niż przy prywatnej żałobie, wynosząc zmarłego w pochwałach, jakich nie wyrażali mu nawet za życia, kiedy był wśród nich. I bolał głęboko nad jego stratą nie tylko własny naród, ale i sąsiednie narody z powodu skromności i zacności, które okazywał w swym postępowaniu przez całe życie. Był zmiennym przy rozstrzyganiu spraw, niewolnym od przekupstwa, nadto mało sprawiedliwy i rzadko rozstrzygający ostatecznie sprawy żarących się i udających się do niego ze swymi urazami i krzywdami. Łasy na dary, upominki, gdy otrzymywał skromny nawet podarunek, łatwo wyrokował na rzecz obydwu stron z krzywdą i szkodą dla jednej z nich. To dwie skrajne opinie o Bolesławie V Wstydliwym autorstwa Jana Długosza. Wrócimy jeszcze do nich. Bolesław V Wstydliwy, książek krakowski i sandomierski, ostatni przedstawiciel Małopolskiej Linii Piastów – Urodził się w 1226 roku jako jedyny syn Leszka Białego i księżniczki ruskiej Grzymisławy. Jego ojciec zginął tragicznie półtora roku po narodzinach syna w Gąsawie, o czym mówiliśmy podczas poprzedniego spotkania. Dzielnicę krakowską opanował Bolesław w wieku 17 lat, pokonując Konrada Mazowieckiego. A miał z Konradem prywatne porachunki z młodości, bo przecież Konrad więził go wraz z matką i to traktował bardzo brutalnie. Czy mając te 17 lat Bolesław był dobrze przygotowany do tej walki o władzę i do jej sprawowania? To było bardzo specyficzne przygotowanie, można powiedzieć traumatyczne. Tak jak wspomniała pani, porwanie Grzymisławy i malutkiego Bolesława przez jego stryja Konrada Mazowieckiego. Konrad Mazowiecki pobił Grzymisławę. Nie wiem, czy w obecności małego synka, czy nie, tego się nie dowiemy. No a potem kolejna niezwykle dramatyczna próba, rok 1241, najazd tatarski. Bolesław Wstydliwy ma zaledwie 14,5 roku. Niektórzy historycy, patrząc wstecz niezbyt dokładnie uzbroiwszy się w źródła, Czynią jakby zarzut Bolesławowi wstydliwemu, iż ten w roku 1241 nie stanął na czele rycerstwa małopolskiego, by tak jak Henryk Pobożny stawić czoła najeźdźcom ze wschodu ale właśnie zapominają, że był to czternastolatek dopiero i to czternastolatek wciąż pod opieką matki, która chciała po prostu go uratować. Wywiozła go na Węgry z deszczu pod rynne, bo główny impet najazdu mongolskiego szedł właśnie na Węgry, ale ostatecznie przetrwał ten najazd Bolesław gdzieś w klasztorze na Morawach, gdzie mongołowie nie dotarli i młody człowiek, który poddany był takim doświadczeniom, uwięzieniu, sponiewieraniu własnej matki, tułaczce związanej z okupacją własnego księstwa przez obcy najazd. To wszystko na pewno nie umacniało poczucia własnej władzy, siły młodego księcia. Niewątpliwie warunki, w jakich ten charakter kształtował się w przypadku Bolesława Wstydliwego, na pewno nie czynił zeń godnego następcy pierwszych trzech Bolesławów, bo przypomnijmy tych pierwszych trzech, to był Bolesław Chrobry, Bolesław Śmiały, Szczodry czyli niezwykle energiczni władcy, podobnie jak trzeci, czyli Bolesław Krzywousty. Ci wszyscy to byli synowie Marsa, słynęli głównie z oręża. Czwarty Bolesław, Kędzierzawy, nieco mniej udany, obniży poziom oczekiwań od kolejnego Bolesława. Niemniej w kontraście z pierwszymi trzema Bolesławami ten młodziutki książę, który z Wygnania będzie przychodził do Krakowa w 1243 Roku. Nie od razu na pewno, a jak się przekonamy, w ciągu całego życia nie był w stanie sprostać porównaniu ze swoimi pierwszymi wielkimi poprzednikami tego imienia. On będzie w innych dziedzinach kształtował swoją, może nie sławę, ale swoje wielkie zasługi dla Polski, nad którą przyszło mu panować. Właściwie dlaczego tak walczono o Kraków w tych czasach, skoro nie było takiej realnej zwierzchności Krakowa nad innymi księstwami? Władza nie dawała tutaj realnych korzyści jak władcom Krakowa we wcześniejszych czasach. To prawda. Znaczenie Krakowa jako ośrodka centralnego, stolicy pryncypatu, jak to określali historycy później, tej równiejszej czy ważniejszej od innych stolic dzielnicowych zmniejsza się w wieku XIII, zwłaszcza w jego połowie w porównaniu z okresem bezpośrednio po śmierci Bolesława Krzywoustego z początkami rozbicia dzielnicowego, gdzie jasne było, że dzielnica senioralna czy pryncypacka, ta dzielnica najważniejsza wiąże się z panowaniem w Krakowie. To dążenie do walki o Kraków właściwie ostatni raz z takim uporem prezentuje Konrad Mazowiecki. Może dlatego, że jest, można powiedzieć, ostatnim reprezentantem tego pokolenia wnuków Bolesława Krzywoustego. Bolesław wstydliwy jest jednym z nielicznych władców drugiej połowy XIII wieku, który pomimo tego zawężania horyzontów do własnej dzielnicy nie stracił całkiem z oczu szerszej perspektywy politycznej środkowoeuropejskiej, a wiązało się to przede wszystkim z faktem jego związku rodzinnego z wielkim, niezwykle silnym i wpływowym w całej Europie Środkowej dworem węgierskim, dworem Budzie. Bolesław właściwie na własnym podwórku przez te 36 lat spokojnie rządził, ponieważ nikt mu księstwa nie wydarł, natomiast miał bardzo poważnego przeciwnika, czyli małopolskie możnowładztwo, które... Powierzyło mu przecież władzę w tak młodym wieku, poparło go, no i potem było kulą u nogi, no bo najwięcej wieców organizowanych przez możnowładców miało miejsce podczas rządów Bolesława Wstydliwego. I na tych wiecach zapadały decyzje dotyczące zarządu księstwem, państwem. Tak, ma pani rację. Rola możnowładztwa, czy możemy nazwać to inaczej? Czynnika społecznego w życiu politycznym Księstwa Krakowskiego była większa niż w innych dzielnicach. Ale czy to źle, czy dobrze? Jeżeli powiemy, można władztwo, od razu mamy skojarzenie negatywne. Ale jeżeli powiemy, czynnik społeczny, czyli ktokolwiek inny niż sam władca, niż rodzina piastowska, a więc obywatele, przedstawiciele danej ziemi. Czyli mamy demokrację. społeczeństwa. Mamy krok w kierunku demokracji, tak. Rzeczywiście ta tradycja rozwija się przede wszystkim w ziemi krakowskiej. Tu został złamany już od czasów Kazimierza Sprawiedliwego prawny system dominacji absolutnej woli księcia. Zgodnie z wolą Bolesława Krzywoustego na tronie w Krakowie zawsze miał zasiadać najstarszy przedstawiciel dynastii piastowskiej. A kiedy zasiadł na tym tronie Kazimierz Sprawiedliwy, był najmłodszym z jego synów i mógł się utrzymać przy tej władzy wyłącznie przy poparciu no, czynnika społecznego właśnie, miejscowych, możnych. I oni stopniowo zaczną wspólnie z Kościołem zdobywać przywileje, zdobywać prawa, od których zaczną się w ogóle prawa społeczeństwa, prawa zagwarantowane dokumentami i tak się dzieje także w przypadku Bolesława Wstydliwego. Przypomnijmy, że zawdzięczał on już bardzo wiele, on i jego matka, pomocy jednego z możnych małopolskich, Klemensa Zruszczy, który wyswobodził go, zniewolił Konrada Mazowieckiego. To była akcja jak z filmu sensacyjnego, kiedy wykradł ich Klemens ruszczy z zamku i spod straży Konrada Mazowieckiego. I tej usługi Bolesław Wstydliwy nie zapomni. Klemens Ruszczy nie pozostanie jedynym. Bolesław Wstydliwy będzie gotów uzgadniać pewną część swoich rządów właśnie z owym czynnikiem społecznym, czyli z możnymi rodami małopolskimi, które bronić będą swoich praw. Tak zacznie się właśnie ta praktyka, którą pani nazywa tutaj wiecami, wywodząca się od praktyki jeszcze przedpaństwowej nawet, przedpiastowskiej na ziemiach słowiańskich, ale ona stopniowo przechodzi w fazę początku sejmowania, początku legalnego reprezentowania ziemi, czyli ludzi mieszkających na danej ziemi wobec władcy. Gościem audycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak. Dlaczego Bolesław V otrzymał przydomek wstydliwy, a Polska za jego panowania stała się solnym Eldorado? O tym za kilka minut. Krakowski i Sandomierski wysyła znacznych baronów do króla węgierskiego Beli z prośbą o córkę jego kingę, którą siostra Bolesława Salomea polecała dla niezwykłych cnót i obyczajów. Pojmuje za żonę dziewczynę niezwykle urodziwą i cnotliwą. Przywiozła ze sobą duży posak do Krakowa, gdzie uroczystości weselne trwały 12 dni. Od tego czasu Księżna Kunegunda rozsławiła w Polsce swoje świetne imię i zasługi dziełami miłosierdzia tak, iż zdawało się, iż zjawiła się wśród narodu polskiego odznaczająca się niezwykłymi cnotami druga święta trzebnicka księżna Jadwiga, której Kunegunda była siostrzenicą. Gardząc wszelkimi świeckimi godnościami, daleka od wszelkiej chciwości, jedno tylko miała życzenie – nie pragnąć niczego prócz nieba. Od pierwszego dnia za ślubin, za sprawą i namową Kingi, Bolesław dobrowolnie ślubował czystość i dochował jej na zawsze. Stąd książę Bolesław zasłużył na przydomek wstydliwy. już senioratu z wierzchności Krakowa nad innymi księstwami piastowskimi, ale Bolesław Wstydliwy myślał szerszą perspektywą. Czy dlatego to polityczne małżeństwo z księżniczką węgierską Kingą, zresztą w bardzo młodym wieku, była i ona, i on? Oczywiście małżeństwa nie układał Kilkuletni Bolesław Wstydliwy z młodszą od siebie jeszcze Kingą, ale układali ich rodzice, a właściwie ten, kto był silniejszy, a więc monarcha węgierski miał tutaj inicjatywę decydującą, król Bela IV. Kinga miała pięć lat, jak pojawiła się na dworze w Krakowie. Podobno porwana tak przez jest. starszą siostrę Bolesława Wstydliwego Salomeę. Nie sądzę, żeby doszło do porwania, natomiast Salomea warto o tym powiedzieć. Była no, żoną księcia, czy króla nawet węgierskiego na terenie Halicza. Te związki dynastyczne między Piastami a, a Arpadami, dynastią panującą na Węgrzech, były cały czas podtrzymywane. To nie była jakaś nowość. Zaś oddawanie maleńkiej narzeczonej na dwór przyszłego męża było tradycją, było zwyczajem. By przyuczyć młodą księżniczkę obyczajów języka nie było tu elementu sensacyjnego, był element polityki dynastycznej Arpadów, króla Beli IV, który chciał umocnić przez ten ożenek swoje wpływy, swoją dominację nad Krakowem. To na pewno prestiżowy awans dla dworu krakowskiego w pierwszej połowie XIII wieku, bo przypomnijmy, że Kinga była nie tylko córką wielkiego, silnego władcy węgierskiego, ale była wnuczką cesarza bizantyńskiego. No właśnie, czy to był zatem mezalians? No, można by tak to potraktować, gdyby uznać, że władca węgierski szuka tylko równych sobie partnerów, ale władcy często traktowali swoje córki jako narzędzie wpływów w słabszych państwach. Podobno zdaniem historyków, Kinga była żoną nietypową, wystawiała razem z Bolesławem Wstydliwym dokumenty. Bolesław zresztą zaciągnął u niej pożyczkę, której nie mógł spłacić, ale w zamian dał Kindze ziemię sądecką. Była równorzędną w sprawowaniu władzy wobec Bolesława Wstydliwego? Myślę, że słowo równorzędna nie jest chyba najtrafniejszym, bo równorzędności w sensie polityczno-prawnym i mentalnościowym wiecznej Europy w sprawowaniu władzy między kobietą a mężczyzną nie mogło być mowy. Była natomiast wyjątkowo niezależną, co wynikało właśnie z faktu jej pochodzenia i związków z dworem w Budzie, z bogactwa, które przynosiła ze sobą. Podobno aż 40 tysięcy grzywien srebra wynosił jej posag, nie wspominając o tym, co najcenniejsze, a mianowicie umiejętności górników węgierskich, która przyda się przy odkrywaniu złóż soli kopalnej w Bochni, a następnie w Wieliczce. Razem ze słynnym pierścieniem zaręczynowym od Bolesława Wstydliwego, który to pierścień rzuciła w pokład solny, na Węgrzech, bo nie mogła zabrać kopalni danej jej przez ojca i ten pierścień znalazł się w złożu solnym na terenie Polski. Tak, ta piękna legenda w istocie odzwierciedla rzeczywistą zasługę związaną z przybyciem Kingi do Polski, a raczej z utrwaleniem władzy jej męża i wspólnym ich panowaniem w Krakowie, a mianowicie właśnie prowadzeniem wysoko kwalifikowanych specjalistów z Węgier, którzy potrafili drążyć szyby kopać głębiej, skuteczniej, w sposób lepiej zorganizowany i zapoczątkowali w ten sposób przemysł górniczy w nowej, szczególnie ważnej dla bogactwa Polski w następnych wiekach dziedzinie kopalnictwa soli. Bolesław przeprowadził radykalną reformę żub wielickich i bocheńskich, które stały się teraz własnością państwa. Wprowadził też nowe metody eksploatacji złóż soli kuchennej, Bolesław był także inicjatorem eksportu soli do północnych Węgier, a także na Śląsk i Morawy. To właśnie połączenie bogactwa, dumnego pochodzenia od królów Węgier i cesarzy bizantyńskich, i pewnie osobistego charakteru Kingi sprawiło, iż zbudowała ona sobie pozycję właśnie samodzielną, równorzędną pod pewnymi względami, nie w sensie politycznym, ale w sensie autorytetu, chyba można tak powiedzieć, niemal równorzędną ze swoim mężem. Co nie znaczy, że mamy jakiekolwiek ślady rywalizacji między Bolesławem Wstydliwym a jego małżonką. Przeciwnie, to znów przykład małżeństwa w którym trudno znaleźć jakąś parę, przez którą można byłoby zajrzeć i jakieś przykre tajemnice alkowy wywlec. To małżeństwo związała przysięga czystości i to przyjęta zanim doczekali się potomków. Ta decyzja oznaczała zakończenie całej linii dynastycznej piastów związanych z stronem krakowskim. Bardzo wielkie poświęcenie ze strony obojga małżonków, w szczególności ze strony Bolesława Wstydliwego. To, że tak zgodnie ta decyzja została podtrzymana przez małżonków, świadczy no niewątpliwie o szczególnie bliskich więzach ich łączących. Co nie znaczy, że nie rozliczali się w małżeństwie z swoich grosza, odrębnie tak? zupełnie traktowanych majątków. Majątku. Tak, rzeczywiście. Tak jak powiedziała pani w 1260 roku, po kolejnym najeździe mongolskim, któremu Bolesław wstydliwy nie był w stanie stawić czoła, i to nie jest zarzut, wtedy nikt nie był w stanie tego zrobić. Żeby te spustoszenia na ziemiach małopolskich, która jemu przecież podlegała jakoś leczyć, naprawić, musiał podtrzymać swój wielki dług u małżonki i właśnie zań zapłacić nadaniem ziemi sądeckiej swego rodzaju księstwem w księstwie, które otrzymała Kinga do wyłącznej dyspozycji. Mamy tutaj przykład powiedzenia Polak-Węgier dwa bratanki, czyli umacnianie sojuszu państwa Bolesława Wstydliwego z Węgrami, ale no właśnie jak było z innymi sąsiadami? Czy odnosił w polityce międzynarodowej więcej sukcesów czy porażek? dużej polityce międzynarodowej nie można powiedzieć, żeby Bolesław Wstydliwy miał szczególne szczęście. Związek z dworem węgierskim, oczywistym przez małżeństwo z Kingą, skazał go w pewnym sensie na łączność ze słabszym z dwóch wielkich rywali o dominację w Europie Środkowo-Wschodniej. Tym drugim rywalem była Praga, dwór Przemysła odtokara II najwybitniejszego władcy XIII-wiecznej Europy Środkowo-Wschodniej, który próbował przejąć inicjatywę w zakresie nie tylko walki o przewagę w tym regionie, gdzie Utrwaliły swoją polityczną moc dynastia Arpadów i dynastia Przemyślidów, ale także w skali całej Rzeszy. Przemysł od będzie po prostu najmocniejszym konkurentem w walce o tron cesarski. Obaj władcy i węgierski i czeski będą zabiegali o wpływy w Polsce, o szukanie sojuszników w Polsce. Był to trochę taki czas, jakby Polska była zespołem państwek klienckich wobec mocniejszych Sąsiadów. groziła Polsce w dłuższej perspektywie gdyby to miało trwać takie rozbicie Polski i wykorzystywanie przez silniejszych sąsiadów groziła sytuacja w której no, książęta poszczególnych dzielnic pogodzą się z rolą klientów mocnych energicznych wspanialszych władców z siedzibami w Budzie czy w Pradze. Bolesław wpisuje się w tę te tendencję o tyle, że jest liderem koalicji prowęgierskiej wśród Piastów. On ściąga do niej innych książąt piastowskich, wraz z nimi bierze udział w walkach węgiersko-czeskich po stronie Węgier, gdzie po drugiej stronie często zdarza się, znajdują się także książęta piastowscy, głównie z linii śląskiej. To nie jest zbyt chwalebna rola, to nie jest tytuł do sławy Bolesława Wstydliwego. To natomiast, co kupował, jeżeli można tak powiedzieć, za tę rolę klienta węgierskiego, to był względny spokój, stabilność rozwoju samej jego dzielnicy małopolskiej. Małopolska była stosunkowo wolna od zniszczeń wojennych związanych z rywalizacją czesko-węgierską i dlatego właśnie mogła gospodarczo Podnosić się, umacniać, rozwijać kolonizacja na prawie niemieckim, ta którą zaczął wcześniej Henryk Brodaty na terenie Śląska. Ona zacznie teraz podnosić pustki, czyli zakładać wsie tam, gdzie nic nie było, tylko puszcza, organizować nowe miasta z Krakowem na czele, który otrzymuje prawo magdeburskie w 1257 roku. No i to wspaniałe, cudowne założenie, z którego dzisiaj wszyscy jesteśmy dumni, chyba nie tylko krakowiacy. Mam na myśli ten układ rynku, ulic od niego odchodzących, to wszystko wymyślono właśnie wtedy, w 1257 roku. Można powiedzieć, co za fenomenalny rozmach, plac taki wspaniały układ ulic, który tworzy do dzisiaj perłę architektury, no nie tylko polskiej, ale światowej i funkcjonalny sposób życia miejskiego przez wiele wieków wystarczający mojemu rodzinnemu miastu. To było właśnie wynikiem przyjęcia świadomego takiej roli niesprawiającego kłopotów swoim możniejszym patronom sąsiada. To był świadomy wybór Bolesława Wstydliwego. A jak tłumaczyć te przyjazne, może za dużo powiedziane, ale dobre stosunki z Rusią? No cóż, pamiętajmy, że Bolesław Stydliwy był synem Rusinki. Tradycję orzenków, piastosko, Ruskich, z księżniczkami z rodu Rurykowiczów była bardzo długa, bardzo bogata. Właśnie najczęściej żenili się Piastowie z Rusinkami i z księżniczkami niemieckimi z różnych rodów. Jakkolwiek może nas to dziwić, ale tak było. Drugim elementem, który wpływał poza czysto rodzinną więzią z ruskimi sąsiadami na wschodzie, był element polityczny. Ruś, Czerwona, Wołyń, Podole. Ruś Halicka, niezależnie od tego jak nazwiemy ten obszar bezpośrednio na wschód od Małopolski, była włączona w krąg bardzo aktywnej polityki polskiej, piastowskiej od czasów dziadka Bolesława Wstydliwego, a mianowicie Kazimierza Sprawiedliwego. On pierwszy interweniuje tam bardzo energicznie na terenie, na którym powstanie później Lwów, bo jeszcze Lwowa nie było w tym czasie, Halicz był tutaj głównym ośrodkiem Politycznym, czy Włodzimierz Wołyński, czy Bełz, to były te ośrodki, w których lokowały się władztwa książąt lokalnych z dynastii Rurykowiczów i z którymi właśnie te więzi polityczne wprowadzane polityką interwencji i pośrednich wpływów przez Kazimierza Sprawiedliwego, podtrzymywane następnie przez Leszka Białego, są swego rodzaju politycznym testamentem, spadkiem dla Bolesława Wstydliwego. Bardzo dobrze, że on podtrzymuje tę politykę, tyle tylko, że zmienił się układ sił. W międzyczasie urośli bardzo w siły w możliwości książęta zachodniej Rusi i gdyby nie najazd mongolski z 1241 roku, czy wcześniej spadający na Ruś właściwie już w 1223, być może oni zaczęliby mocniej dominować nad Małopolską. Tak najazd mongolski uczynił z zachodniej Rusi peryferię imperium mongolskiego, czy też pogranicze tego imperium ze światem łacińskim, ze światem Europy. I to właśnie, że... Książę Bolesław Wstydliwy nie cofa się przed rolą aktywnego uczestnika tej gry o to, ażeby to pogranicze nie zakrzepło bastion wpływów mongolskich blisko centrum Europy, to świadczy bardzo dobrze o nim ta aktywna polityka wschodnia, która nie przynosi samych sukcesów bezpośrednio za jego panowania, bo kilkukrotnie książęta Zachodniej Rusi, zostają przywołani do porządku przez mongolskich nadzorców i muszą brać udział jako wsparcie w najazdach mongolskich przetaczających się przez Polskę. Nie dlatego, że chcą, nie dlatego, że mają tutaj jakiś zysk terytorialny do wygrania, ale dlatego, że taki jest rozkaz ze strony mongolskiego centrum tego imperium. Natomiast w dłuższej perspektywie próba podtrzymania stosunków książętami zachodnioruskimi będzie miała kolosalne znaczenie dla przyszłości Polski, bo przecież ten program podejmie po Bolesławie Wstydliwym wybrany przez niego następca Leszek Czarny, bardzo energiczny wojownik na tym froncie wschodnim, a potem no już najskuteczniejszy z następców, którzy dorosną pod skrzydłami Bolesława Wstydliwego i Kingi, a mianowicie młodziutki Władysław Łokietek, który ostatecznie wprowadzi piastów na tron zachodniej Rusi, ale stanie się to dopiero w dwudziestych latach XIV wieku. Panie profesorze, w czasach Bolesława Wstydliwego rozdrobnienie dzielnicowe doszło do najwyższego stopnia, ale Działalność prawno-gospodarcza Bolesława nasuwała historykom porównanie Bolesława do Kazimierza Wielkiego, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Czy Bolesław Wstydliwy był rzecznikiem zjednoczenia ziem piastowskich i odnowienia królestwa? Bo przecież jego księstwo było najrozleglejsze, najludniejsze no i miało ten największy potencjał gospodarczy. Myślę, że trudno nadać tego rodzaju zaszczytne imię Bolesławowi Wstydliwemu, iżby był on rzecznikiem zjednoczenia, czy realizatorem programu zjednoczenia ziem polskich. Cofał się przed taką perspektywą, widział niepowodzenie działań swoich bezpośrednich poprzedników, Henryków Śląskich, o tyle przecież od niego silniejszych i może nawet bardziej energicznych, ale w istocie przygotował... Kto wie, czy nie bardziej niż którykolwiek z innych książąt XIII stulecia, sukces przyszłego zjednoczenia, nie tylko pracą gospodarczą, ta wielka akcja kolonizacyjna rozszerzona na pustki małopolskie, podkarpackie, zakładanie nowych miast, reformowanie starych grodów i przede wszystkim wspominane już rozpoczęcie systematycznego wydobycia soli najpierw w Bochni, gdzie odkryto te złoża w 1251 roku, a następnie w Wieliczce. Ale drugi także aspekt panowania Bolesława Wstydliwego zasługuje tutaj na uwagę. Jest nim mianowicie program symbolicznego odnowienia roli Krakowa jako centrum Wspólnoty Polskiej. Wiąże się z kanonizacją Stanisława Biskupa i Męczennika. Ten, któremu przypisywano, przypomnę, w XI stuleciu intencje burzenia porządku politycznego, zdrady. Chyba nie zupełnie słusznie, choć ten spór będzie trwał i, i nie rozstrzygniemy go tutaj. W połowie XIII wieku już jako męczennik podniesiony na ołtarze staraniami krakowskiego episkopatu i samego księcia oraz jego małżonki. No właśnie oczywiście. i Kingi, tak, tak jej wpływów politycznych sięgających Rzymu. Święty Stanisław, święty od 1253 roku, a w 1254 odbędzie się wielka uroczystość w Krakowie. o Ogromnym znaczeniu, symbolicznym. To było wielkie przeżycie. No, może takie jak wizyta Jana Pawła II, pierwsza pielgrzymka w Polsce w 1979 roku. Takie ożywienie, odnowienie poczucia godności. Mamy swojego wspaniałego świętego sam papież nam błogosławi. Spotykamy się ponad dzielnicowymi podziałami. Przyjeżdżają książęta ze wszystkich dzielnic, skupiając się wokół tego wspólnego świętego, skupiając się wokół Wawelu, który na nowo jest centrum polskości. To ma ogromne znaczenie, potwierdzone także konkretnymi dziełami, które w związku z kanonizacją świętego Stanisława wtedy powstają. To są przede wszystkim dwa żywoty biskupa, oraz pieśń, którą przecież do dzisiaj śpiewamy w uroczystych chwilach Gaudemater Polonia Raduj się Matko Polsko To utwory, które wszystkie mają jeden program polityczny a mianowicie program zjednoczenia. To poszarpane, poćwiartowane ciało Świętego Stanisława ma w cudowny sposób wzrosnąć się, tak jak podzielona na dzielnicę Polska ma w przyszłości już nieodległej odzyskać jedność, połączyć się cudownie, tak jak w opowieści o cudownym żywocie Świętego Stanisława było to opisane. Przede wszystkim jednak było to odnowienie przez prawdopodobnego autora większego żywota, świętego Stanisława i hymnu Gaudemater Polonia, krakowskiego Franciszkanina, Wincentego z Kielczy. Ta najważniejsza cecha tych utworów to było odnowienie poczucia godności Polski, znaczenia jej jako wspólnoty ponad dzielnicowej, wspólnoty, do której przynależność jest czymś szczególnie wartościowym. Gaudemater Polonia to hasło, Odbudowy siły, poczucia wartości polski jest czymś, co rozkwita pod panowaniem bolesława wstydliwego i skupia się w okolicznościach szczególnych w momencie kanonizacji świętego Stanisława w roku 1254. To, że matka polska ma się radować w sławne potomstwo płodne, prawda, że, że to potomstwo nadal będzie się, rodziło będzie tworzyło tę nową, odrodzoną Polskę, ta nadzieja w jakiś sposób i pracą gospodarczą, i ideologią zjednoczeniową pod skrzydłami panowania Bolesława Wstydliwego i przyszłej świętej Kingi mogło rozkwitnąć. Jeszcze jedna kwestia dotycząca oceny Bolesława Wstydliwego. Dziwić może chyba sprzeczny sąd, sprzeczna opinia Długosza o Bolesławie Wstydliwym, bo z jednej strony napisał on, że władca był dziewiczo czysty i pobożny, a z drugiej uważał, że nie był wolny od przekupstwa i był niezbyt sprawiedliwy. Stosunki z możnymi rodami w Małopolsce pod koniec panowania Bolesława Wstydliwego zaczęły się psuć, a to ze względu na kwestię dziedzictwa. Kto obejmie tron po Bolesławie? Fakt, że Bolesław wybrał jednego z najbliższych swych krewniaków, Leszka Czarnego, syna Kazimierza Konradowica, a więc wnuka Konrada Mazowieckiego, był przyjmowany przez większość środowisk możnowładczych w Małopolsce, w Krakowie z dużym niepokojem. Obawiano się porywczego, nazbyt energicznego charakteru księcia Leszka Czarnego. Obawiano się, że może on w odróżnieniu od Bolesława Wstydliwego rządzić twardą ręką Krakowem. I stąd też pojawiają się próby spisku przeciwko Bolesławowi, obalenia jego osobiście i jego zamiarów przekazania dziedzictwa Leszkowi Czarnemu, właściwie kilka lat przed śmiercią Bolesława Wstydliwego dochodzi do próby zamachu stanu w Krakowie na rzecz księcia opolskiego. Tak, historycy podają sześć lat przed śmiercią Bolesława Wstydliwego w 1273 roku. Tak i to pokazuje właśnie, że ta zmiana w stosunku do Bolesława Wstydliwego no, może owocować bardziej krytycznymi ocenami w środowiskach duchowych, intelektualnych, tworzących obraz historii tego czasu w stosunku do tego monarchy, kiedy tron obejmie po śmierci Bolesława Leszek Czarny, jego konflikt z kingą, konflikt przepowiedziany niejako jeszcze przed objęciem przez niego władzy, a mianowicie konflikt między energicznym, chcącym przejąć całą władzę, młodym księciem, a księżną wdową. Kingą o także bardzo silnym charakterze, która z kolei broniła swojej oprawy wdowie i swojego księstwa w księstwie, czyli sądeckiego. Chociaż była już w klasztorze. Tak, była w klasztorze, ale pamiętajmy, klasztory były wtedy często wielkimi graczami na scenie nie tylko duchowej, ale także politycznej i materialnej, dysponując wielkim majątkiem ziemskim nadanym przez książąt czy przez królów. Sprawiało to, że przeorysze czy przeorzy czy opaci klasztorów to były postaci bardzo wpływowe politycznie to także dotyczy świętej zakonnicy, można tak powiedzieć, z zakonu klarysek sądeckich, świętej Kingi. Jednocześnie odgrywała ona bardzo dużą rolę polityczną i aktywną rolę polityczną, zarówno w czasie panowania Bolesława Wstydliwego, jak też po jego śmierci, w czasie rządów jego następcy Leszka Czarnego i to powodowało właśnie owe konflikty, owe napięcia i zmieniającą się perspektywę taką krótką perspektywę oceny samego Bolesława Wstydliwego. Kinga zmarła w 1292 roku, mówi pan profesor Święta, Kinga była już za życia, ale kult Kingi zrodził się dopiero po jej śmierci, co prawda szybko po jej śmierci pierwsze suda spisano już w 1307 roku i to zapewne z inicjatywy Jadwigi Łokietkowej, która była spadkobierczynią sądecką po, po Kindze. O tak, pamiętajmy, że wychował się na dworze, przez kilka lat przebywał na tym dworze, bolesława i kingi Władysław Łokietek. Bardzo pięknie to ujmuje w jednej ze swoich powieści historycznych Elżbieta Herezińska, pokazując fascynację małego księcia wspaniałością obu postaci świętych w pewnym sensie, bo takich odbiera ów powieściowy łokietek świętych panów na dworze krakowskim, a w szczególności fascynacji postacią swojej ciotki Kingi, która wprowadza go w arkana życia duchowego, ale jednocześnie w arkana wielkiej polityki. Pokazuje mu szerszy horyzont niż ten ciasny horyzoncik malutkiego książątka dzielnicowego. I to właśnie naturalnie wyniesiona przez łokietka Cześć, szacunek dla obojga książąta, w szczególności dla Kingi sprawia, że będzie on podobnie jak jego żona, która pamiętajmy z kolei była córką siostry Kingi, Jolanty i Bolesława Pobożnego, księcia wielkopolskiego, a więc oboje małżonków bardzo przykładnego małżeństwa, jakim było małżeństwo Władysława Łokietka i jego żony Jadwigi, sprzyjało bardzo kultowi ciotki, można powiedzieć, bo dla obojga Kinga była ciotką. Ten kult rozwija się już w XIV wieku, na pewno, wspierany przez monarchów, przez Władysława Łokietka, później przez Kazimierza Wielkiego, ale w formie oficjalnej dopiero przybiera postać w końcu wieku XVII, kiedy papież Aleksander VIII nadaje Kingze tytuł błogosławionej w roku 1690. Za świętą, jak wiemy, ogłosi ją dopiero w sączu w 1999 roku nasz papież Jan Paweł II. Historia żywa. O Władysławie Łokietku i Kazimierzu Wielkim, których już wymienialiśmy podczas dzisiejszego spotkania wielokrotnie, opowiemy za tydzień. Serdecznie zapraszam. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Tę i inne audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej www.polskieradio.pl ukośnik 1K Dorota Truszczak. Do usłyszenia już w sobotę po 15.00.